osiem cztery siedem sześć cztery siedem cztery i trzy zero osiem cztery siedem sześć cztery siedem cztery radiowy magazyn posiadłość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 Gdy przyjdzie potrzeba, zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Przewodniczący Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych pokłada nadzieję w nowym prezydencie. Urzędnicy Departamentu Skarbu. Przystępność musi być centralnym elementem reformy rynku nieruchomości. Wells Fargo idzie na ugodę w sprawie opłat dla właścicieli domów. Wysokość kapitału własnego w nieruchomościach podwoiła się w ciągu pięciu lat. Wzrost liczby początkujących nabywców. Co dalej z regulacją rynku realnościowego teraz, gdy wybory są za nami? Rodrigo Lopez, przewodniczący Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych w 2017 roku, powiedział CNBC, iż cele jego organizacji są jasne. Lopez twierdzi, że brak przejrzystości programu Federalnej Agencji Realnościowej powstrzymuje wielu kredytodawców przed korzystaniem z produktu, który, jak mówi, szczególnie pomaga początkującym nabywcom domów. Maj wysokiej rangi urzędnicy Departamentu Skarbu są zdania, że przystępność musi pozostać filarem systemu finansowania budownictwa rolnościowego w miarę postępu prac zmierzających do zreformowania Fannie i Freddie Mac. W rozmowie dla Medium.com doradca Departamentu Skarbu Antonio Weiss i zastępca sekretarza do spraw polityki gospodarczej Karen Dynen powiedzieli, że najbardziej fundamentalnym pytaniem, na jakie przyszły system musi odpowiedzieć, to czy zapewniamy większej liczbie amerykańskich gospodarstw domowych większy i bardziej trwały dostęp do przystępnych cenowo domów do wynajęcia lub posiadania na własność. Dainen i Weiss nazywają reformę finansowania budownictwa rezydencyjnego „wielkim, niedokończonym przedsięwzięciem reformy finansowej. Mówią również, że cokolwiek się stanie, to, cytuję, rząd musi mieć jasno sprecyzowaną rolę, by zapewnić przetrwanie takim produktom jak 30-letni kredyt hipoteczny. Koniec cytatu. Wells Fargo zapłaci 50 milionów dolarów w ramach ugody w sprawie naliczania przez bank nadmiernych opłat właścicielom domów za wyceny. Pozew wniesiony w 2012 roku oskarżył Wells Fargo o rutynowe pobieranie od zadłużonych właścicieli opłat w wysokości od 95 do 125 dolarów za wyceny, choć kosztowały one bank jedynie około 50 dolarów lub mniej. W pozwie stwierdzono, że naliczona marża mogła z czasem dołożyć kredyt obiarcom setki, a nawet tysiące dolarów kredytu hipotecznego do spłacenia. Bank Wells Fargo nie przyznał się do winy, ale zdaniem rzecznika bank zgodził się na ugodę, aby uniknąć dalszego postępowania sądowego. W przypadku, gdy sąd stwierdzi ugodę, wówczas sprawa może dotyczyć około ćwierć miliona właścicieli nieruchomości pokazuje najnowszy indeks cen domów CoreLogic. we wrześniu po raz kolejny nastąpił stały i stabilny wzrost cen nieruchomości. Indeks wzrósł o 1,1% w porównaniu do poziomu z sierpnia. Czwarty miesiąc z rzędu o tyle samo. Frank Nataft, główny ekonomista CoreLogic, mówi, iż patrząc na tę tendencję w dłuższej perspektywie czasu, można stwierdzić, że, cytuję, wysokość kapitału własnego w nieruchomościach podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat do 13 bilionów dolarów. Koniec cytatu. Jak twierdzi, wynika to w dużej Mierze z ożywienia cen domów. Jego zdaniem tylko w ciągu ostatniego roku przeciętny właściciel domu zyskał 11 tysięcy dolarów w kapitale własnym. Według najnowszego profilu kupujących i sprzedających przygotowywanego co roku przez Krajowy Związek Realnościowców wzrósł udział nabywców kupujących dom po raz pierwszy po trzech latach tendencji spadkowej. Udział sprzedaży na rzecz początkujących nabywców skoczył w górę do 35% w porównaniu do zeszłorocznych 32%, co stanowiło prawie najniższy poziom w historii. Średni, długoterminowy poziom wynosi 40%, od kiedy Krajowy Związek Realnościowców rozpoczął przeprowadzanie badania w 1981 roku. 67% tegorocznych początkujących nabywców powiedziało, że głównym powodem, dla którego zdecydowali się na kupno, była chęć posiadania własnego domu.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 w internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian: 8476474000. posiadłość.com Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Okazja, okazja, okazja.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 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna moc energii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 Prosiu, dzwoń do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 terenu.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Okazja, okazja, okazja.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 Beep. O uwagę prosimy osoby poszukujące taniego domu do remontu w Desplains. Nowo zgłoszony do sprzedaży dwusypialniowy dom z pełnym basementem i garażem na dwa samochody. Parcela o podwójnej szerokości. Boczna, spokojna ulica. Cena wywoławcza to jedyne 160 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń po informację już teraz. 847-647-4000 847 647, 4000. 847 647 4 i 3 zera.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 Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. AM10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. AM1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio Chicago. Radio Chicago. Chicago. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 wiadomości z rynku nieruchomości. Nowe prawo rozliczeniowe pozostaje wyzwaniem dla pośredników. Prezes MBA opowiada się za resetem rynku nieruchomości. Najlepsi pośrednicy rozmawiają o zastoju w Miami. Specjaliści do spraw rynku nieruchomości, w tym Krajowy Związek Realnościowców, były jednymi z wielu osób i organizacji, którzy zgłosili prawie 16 tysięcy uwag do Biura Ochrony Finansowej Konsumentów, które pracuje nad nowym przepisem mającym wyjaśnić i uprościć przepis o konieczności ujawniania informacji hipotecznych pod nazwą "No Before You All. Przepis ten został wdrożony nieco ponad rok temu, ale wielu specjalistów do spraw rynku nieruchomości twierdzi, że nadal zbyt trudno jest im otrzymać kopię dokumentu zawierającego informacje o szacunkowym kredycie i hipotece, aby mogli oni pomóc swoim klientom. Zwracając się niedawno do Stowarzyszenia Banków Hipotecznych, dyrektor CFPB wskazał, że diagnostyczne i naprawcze, a nie nakładające kary, podejście agencji do egzekwowania nowych przepisów rozliczeniowych będzie kontynuowane. Dyrektor Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych apeluje w Waszyngtonie o wyregulowanie rynku realnościowego. Prezes i dyrektor generalny MBA David Stevens twierdzi, że w ciągu ostatnich ośmiu lat polityka realnościowa kraju została ukształtowana nie tylko przez kryzys, ale i załamanie. Jak twierdzi, wybory dały nam teraz szansę na ponowne ustalenie potrzeb rynku nieruchomości. David Stevens wzywa prezydenta elekta do utworzenia stanowiska dyrektora do spraw krajowej polityki realnościowej. Spowolnienie tempa na rynku w Miami zmusza specjalistów do spraw rynku nieruchomości do zmiany taktyk marketingowych. Na niedawnym forum, zorganizowanym przez Real Deal z Miami Real Estate Group, powiedział, że popyt ze strony cudzoziemców osłabł. Z kolei May Vega z One Sotheby International Realty twierdzi, że zmieniający się rynek skłonił, by ponownie zwrócić uwagę na nabywców krajowych. Jej zdaniem spowolnienie jest tak naprawdę szansą dla rynku w Miami. Yeah.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 Nasz numer telefonu to 847 647 4000. W internecie posiadłość.com. Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 Posiadłość.com. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Okazja, okazja, okazja.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 Beep. <small noise>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 10:30 WNVR Vernon Hills Chicago and AM 1300 WRDZ Lagrange, Grange Chicago Pulse Radio, Radio Chicago. Chicago Radio Chicago Chicago, Chicago. Chicago.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Penny May rozszerza Home Ready o refinansowania. HUD proponuje nowe przepisy dotyczące obszarów zalewowych. Laboratorium Amfetaminy w mojej dzielnicy. Począwszy od następnego miesiąca, Fannie Mae rozszerza swój program HomeReady, a wraz z nim ofertę kredytów hipotecznych wymagających 3% wkładu własnego o kwalifikujące się refinansowania kredytów już posiadanych przez Fannie Mae. Do tej pory maksymalny wskaźnik LTV Fannie Mae dla refinansowań wynosił 95%. Nowy LTV na poziomie 97% będzie dostępny dla transakcji przefinansowań typu Cash Out, ograniczonych do jednej nieruchomości. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, C domów zabezpieczonych przez FHA na wyżej położonych terenach na obszarach zagrożonych powodzią. Departament proponuje nowe standardy dotyczące wysokości nad poziomem morza dla wszystkich nieruchomości zabezpieczonych przez HUD i FHA. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast proponuje ustanowienie nowych wymagań dotyczących wznoszenia budynków ubiegających się o pomoc HUD lub ubezpieczenia kredytów hipotecznych FHA na wyżej położonych terenach po raz pierwszy od prawie 40%. Lat. Jednak przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Ed Brady uważa, że propozycja ta poważnie zakłóci sytuację na rynku realnościowym i zaszkodzi przystępności cenowej wobec milionów Amerykanów mieszkających na obszarach objętych rozszerzoną definicją terenów zalewowych. Czy mieszkasz w pobliżu laboratorium amfetaminy? Strona internetowa drugabuse.com wykorzystała dane agencji rządowej do walki z narkotykami do stworzenia interaktywnej mapy, która pozwala zobaczyć, gdzie odnotowano wszelkie incydenty związane z amfetaminą. Wystarczy wpisać ulicę, miasto lub stan, aby zobaczyć czerwone kropki obrazujące takie przypadki. W samym tylko 2014 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 9 incydentów związanych z anfetaminą. Dane pokazują, że największa liczba tego rodzaju incydentów miała miejsce w Indianie, Tennessee, Missouri, Ohio, Illinois i Michigan. Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy znają się na rzeczy.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 miastowej sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Biel kolorem roku 2016. Jaki będzie kolor roku 2017? Gwałtowny spadek ulepszeń domów nie stanowi problemu dla rynku nieruchomości. Luźniejsze zasady przekładają się na większą liczbę kredytów typu jumbo. Producenci farb Sherwood Williams i Benjamin Moore wytypowali niedawno swój kolor roku 2017, w którym zdecydowanie królować będzie kolor ciemniejszy. Sheryl Williams postawił na Poist Taupe, z kolei Benjamin Moore wybrał Shadow na swój kolor roku. Dyrektor kreatywny Ellen O'Neill opisuje go jako odcień purpury, który przywodzi na myśl przeszłość. Jest wyrafinowany, prowokacyjny i poetycki. Zdaniem Realtor.com można jedynie spekulować, jak bardzo Shadow i Poist Taupe się przyjmą. Jednak zdaniem serwisu agentów nieruchomości i projektantów wnętrz cieszy odejście od Bieli co oznacza dla rynku realnościowego gwałtowny spadek liczby dokonywanych ulepszeń domów. W minionym tygodniu akcje RealPool, Masco i Sherwin-Williams odnotowały niezadowalające dochody. Gina Sanchez, dyrektor generalny zarządcy aktywów i konsultant do spraw alokacji w Cientico Global, powiedziała CNBC, że nie widzi problemu dla rynku nieruchomości. Jej zdaniem wydatki po prostu nie rosną i zaczynamy dostrzegać rozczarowanie. Popyt na luksusowe domy nieco osłabł na niektórych rynkach, ale jak donosi The Wall Street Journal, wzrosła liczba udzielanych kredytów typu jumbo. Dlaczego? luźniejsze zasady oceny ryzyka kredytowego umożliwiły większej liczbie osób zakwalifikowanie się na duże kredyty. Jeff Taylor, partner zarządzający w Digital Risk firmie konsultingowej zajmującej się kredytami hipotecznymi powiedział w gazecie, że, cytuję, kredyty Jumbo są obecnie postrzegane jako najbezpieczniejsze, ponieważ kredytobiorcy osiągają dobre dochody, posiadają doskonałą historię kredytową i mnóstwo aktywów. Koniec cytatu. W rezultacie konkurencja wśród kredytobiorców udzielających kredytów Jumbo stała się bardziej zacięta. Rywalizacja